Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś e, jestem w wirtualnym studiu z dwoma doświadczonymi detektywkami, <coughs> bo są ze mną dzisiaj e, Agnieszka Brodzik z Octem, Czołem Cześć, cześć. I jest z nami tutaj Marta Płaza e, z Final Girls Kobiet Eksploatacji i e, oczywiście Konglomeratu Podcastowego. Cześć Marta. Cześć Jerry, cześć Aga. Cześć wszystkim. Spotykamy się tutaj w takim wyjątkowym gronie, bo jeszcze nie zdarzyło nam się póki co wspólnie nagrywać, aby porozmawiać o czwartym sezonie serialu True Detective, o czwartym sezonie Detektywa zatytułowanym Kraina Nocy, czyli o produkcji HBO, która no, w zasadzie 10 lat po premierze pierwszego sezonu powróciła no i nie ma co ukrywać, Szturmem zdobyła różnego rodzaju słupki frekwencyjne w HBO, podbiła przynajmniej pod tym kątem serca fanów. A czy również my jesteśmy zadowoleni? Zadowolone z tego co nam nowa showrunnerka pokazała, to zaraz podyskutujemy. Ale jako, że jesteśmy, w, czy spotykamy się przy okazji czwartego sezonu, to muszę Was najpierw zapytać o dwie rzeczy. Czyli czy Wy jesteście w ogóle fankami tego serialu, tych pierwszych trzech sezonów, czy widziałyście wszystkie... No i później, czy miałyście jakieś oczekiwania względem tego, tej, tego nowego sezonu powrotu po latach i odejściu od Nika to jako showrunnera na rzecz Isy Lopez? Powiem wam, że ja miałam taką, takie dość bezpieczne podejście, czyli wyczekiwałam z taką świadomością Zobaczę, ocenię, prawda? Jeżeli chodzi o poprzednie sezony, widziałam wszystkie i raczej nie jestem taką jakąś ultraską tego pierwszego sezonu, bo trochę taka opinia pokutuje wśród wielu fanów tej antologii, mam wrażenie. Oczywiście, pierwszy sezon no, to jest już kult i rzeczywiście chyba najbardziej dopracowana rzecz. Natomiast powiem wam, że mimo wszystko ten drugi i trzeci Lubię i za coś i, i pomimo czegoś, więc jakby, jakby gdzieś, ta, gdzieś ta antologia tak funkcjonuje w, w moim odczuciu jako rzecz w miarę ciekawa i, i oferująca co rusza jakieś tam nowe rzeczy, nowe, nowe emocje. Natomiast tutaj, no to tak jak mówię, podeszłam z taką czystą kartą, na zasadzie zobaczę, ocenię. No na pewno moją ciekawość wzbudziła sama lokalizacja, no bo umówmy się, Alaska w czasie... Nocy Polarnej? Dokładnie, mhm. wyleciało mi. No to jest powiedzmy taki temat samograj, rzeczywiście tło dla kryminału naprawdę świetne i obiecujące dużo. I to też mi fajnie grało jako taka kontra do tych poprzednich sezonów, które jednak rozgrywały się w takich, no powiedzmy, e, cieplejszych, bardziej takich e, lepkich okolicznościach, prawda? Tutaj mamy Luizjanę, a tutaj znowuż Alaskę. Więc, więc to, to, to brzmiało jako taka fajna kontra i też w moim odczuciu zapowiadało... E, Coś innego? Coś nowego? Jakiś fajny komentarz do, do tego, co do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć? No, ale czy udało się spełnić te oczekiwania? No to już, już później wyrzuca z siebie wszystkie emocje. A tak, użyłaś tego czasownika, który <laughs> od <troszkę> zdradza. <laughs> ja mogę powiedzieć, że jestem ogromną, ogromną fanką pierwszego sezonu i odnoszę takie wrażenie, myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że po pierwszym sezonie już się, detektyw nie miał szans za bardzo, mm, za bardzo się obronić, bo no, pierwszy sezon, wiadomo, rzecz kultowa i wydaje mi się, że każdy kolejny, łącznie może nawet z tym, chociaż tutaj jeszcze będziemy dyskutować, a ten temat na pewno zaciekle, chyba że po pięciu minutach stwierdzimy, <śmiech> że się zgadzamy ze sobą i, i tak i też może tego. być. <śmiech> W każdym razie, no dobra, te pierwsze trzy sezony, jakby gdyby każdy z tych e, seriali, bo to w zasadzie są po prostu oddzielne e, seriale, tak, gdyby tak, każdy uh -huh. z nich e, oglądać pod, od, jakby jako oddzielny twór, a nie jako kolejna część detektywa, to myślę, że każdy świetnie się broni. I troszeczkę jest tak, że jednak e, ten pierwszy sezon zrobił im krzywdę i później ja na przykład byłam rozczarowana i drugim, i trzecim. Ale jednocześnie jest we mnie takie przekonanie, że gdybym je oglądała zupełnie nie jako kolejną część detektywa, to pewnie byłabym no, może nawet zachwycona. Tylko jest takie jakieś ulotne coś, co byśmy chcieli zobaczyć jeszcze raz na ekranie telewizora i nie wiem czy... I, i szczerze mówiąc to ja przed Krainą Nocy miałam nadzieję, że te ulotne coś się pojawi. Napaliłam się strasznie, nawet z, no z Jerem pisałam y, trochę o tym, że jak się pojawiło jakieś tam nawiązanie, to prawie spadłam z kanapy i w ogóle stwierdziłam nawet, że obejrzę pierwszy sezon jeszcze raz, żeby wyłapywać jak najwięcej tych nawiązań, bo na pewno będzie wszystko tam. Y, także także no, skończyło się to tak, jak się skończyło, zaraz się dowiecie. Jak się skończyło? Y, natomiast no, no, takie właśnie przemyślenia, że... że że ten pierwszy sezon był na tyle mm, takim powiewem, to było coś, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy i, i dostarczyło nam niesamowitych emocji, a tutaj nawet w zasadzie, gdyby któraś kolejna odsłona detektywa mm, dała nam to samo, to już nie będzie tego efektu wow, no bo to, już, bo to już było, nie? W sensie nie chodzi mi o to, że byłyby te same motywy czy coś tam, tylko że Daliby nam te same emocje, to nie bylibyśmy w stanie ich przeżywać w ten sam sposób, ponieważ nie byłoby tego efektu zaskoczenia, po prostu, tak jak było z pierwszym sezonem. Także ja myślę, że z jednej strony fakt, że to jest czwarty sezon, jakby wielkiego tytułu, z jednej strony zrobił krzywdę Krainie Nocy, bo myślę, że finalnie mimo tych wszystkich problemów, które będziemy omawiać później, oceniłabym ten serial dużo, dużo wyżej, gdybym, gdyby nikt mi nie obiecywał, że to, będzie, że to będzie powtórka z pierwszego sezonu. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce się podpinać pod... No może franczyza to za dużo powiedziane, ale jeżeli ktoś chce się podpinać pod taki kultowy tytuł i, i zdobyć w ten sposób fundusze, czy tam jakąś od razu na starcie rozpoznawalność, no to niestety jakby coś za coś. Także taka jest moja wstępna opinia. No tak, to, to w sumie ja się tutaj zgadzam w zasadzie z Wami, bo nie jestem nicą, że ja jestem też wielkim fanem pierwszego sezonu, ale ja chyba najbardziej z naszej trójki też lubię te pozostałe, dlatego że ja od początku gdzieś tam pamiętam jeszcze na etapie zapowiedzi drugiego sezonu, że Pizolat to już wtedy sygnalizował, że on ma po prostu pomysł na antologię, a ja bardzo lubię antologię, nie? to jest dla mnie zawsze duża przyjemność śledzić historie, które gdzieś tam pozostają we w miarę spójnym klimacie, nie wiem, czy tematycznym, czy, czy właśnie klimatu opowieści, jakokolwiek byśmy tego łącznika sobie nie przyjęli, ale z drugiej strony serwują nam różne historie i dlatego, tak jak ja też czułem lekkie rozczarowanie po drugim sezonie w szczególności, bo on był skrajnie inny od tego, co dostaliśmy w jedynce, o tyle i tak go polubiłem, tak jak już Marta powiedziałaś pomimo pewnych uwag, a już trzeci sezon uważam, że jest świetny i, i on szalenie mi się podobał pod wieloma względami. I w zasadzie to mówiąc, ja się przyznam, że mm, chyba dobrze zrobiłem, że o tej krainie nocy czytałem tak mało przed seansem, e, dlatego że e, ja zobaczyłem tylko zapowiedź, zobaczyłem plakat i obejrzałem ten pierwszy m, taki teaser, trailer, który w sumie pokazywał nam bardzo niewiele. Bo mieliśmy trochę obrazków z tej lodowej krainy spowitej nocą polarną, no i to nam dawało tylko taki ogólny kontekst. No i ja byłem bardzo zaintrygowany właśnie tym settingiem, który tutaj Isa Lopez sobie. Wybrała, no bo też się zgadzam właśnie z tym e, słowem, które ty, Marta, użyłaś, że to jest samograj. No, umówmy się, mhm, m, takich filmów i y, w ogóle produkcji, bo, bo y, to, to jest motyw, który nawet w horrorze dosyć często jest spotykany. No to, to jest dużo, oczywiście z klasykiem Karpantera, coś na czele. I y, mówię, że dobrze zrobiłem, że nie czytałem zbyt wiele o tym sezonie, dlatego że tutaj słusznie Aga zauważyłaś, że on, czy w ogóle powrót do tej marki, ale też mam wrażenie, że to co showrunnerka Isa Lopez mówiła już na etapie prac nad tym serialem, to musiało windować oczekiwania i tak naprawdę już ten pierwszy odcinek też spowodował, że jeszcze moje własne, prywatne oczekiwania co do tego co tutaj dostaniemy bardzo mocno wzrosły no i ja powiem od razu, że ja się rozczarowałem dosyć mocno, ale no właśnie dlaczego aż tak mocno, no to sobie tutaj wejdziemy w szczegóły. I myślę, że ja pokrótce zarysuję fabułę i postaramy się krótko, bez spoilerów, a później już do mięska przejść, żeby nie, nie tracić tutaj za bardzo czasu. I fabuła no w zasadzie zaczyna się powiedziałbym jak taki zlepek różnego rodzaju opowieści właśnie kryminalnych z Arktyką w tle, taką horrorową też, dlatego, że poznajemy miasteczko Enis, gdzieś na Alasce, w momencie, kiedy nadchodzi noc polarna i zbliża się Boże Narodzenie, zbliża się przełom roku w ogóle, czyli mamy senne miasteczko, które jest zbudowane, postawione czy znajduje się może, bo to chyba miasteczko było wcześniej w pobliżu kopalni i w pobliżu stacji badawczej takiej arktycznej stacji badawczej Tsalal i widzimy na początku w tym pierwszym odcinku jak na stacji Tsalal dochodzi do pewnego jakiegoś niewyjaśnionego zdarzenia i wszyscy naukowcy ze stacji znikają, aby odnaleźć się w finale tego pilotowego odcinka jako taka złączona ze sobą lodowa rzeźba ekspresjonistyczna. No i oczywiście pozostaje od razu, zostaje postawione od razu pytanie, co się z nimi stało, tym bardziej, że no, widać na stacji, że oni zniknęli z minuty na minutę, pozostawiając, nie wiem, kanapki włączone, radia tak itd., itd., a z drugiej strony niedaleko widzimy ich poskładane ubrania czekające na nich, a te martwe ciała są rozebrane. No i tutaj mamy zagadkę, która łączy się jednocześnie z drugim, śledztwem, które na początku jest śledztwem tylko i wyłącznie z przeszłości naszych głównych bohaterek, dlatego, że na stacji Tsalal zostaje znaleziony w miejsce naukowców odcięty język, który jak szybko podejrzewa główna bohaterka, czyli Liz Danvers, grana przez Jodie Foster, jest najprawdopodobniej językiem inuickiej kobiety, która została zamordowana kilka lat lat wcześniej i która właśnie, kiedy została znaleziona po brutalnym morderstwie, była pozbawiona języka. No i ten wątek Eni zamordowanej właśnie te kilka lat temu łączy te dwie sprawy i łączy także Liz Danvers z drugą naszą główną bohaterką, czyli Evangeline Navarro. W tej roli była bokserka Kali Race No i one zostają połączone niejako takim, no powiedziałbym, niełatwym węzłem współpracy, bo one mają i e, przeszłość wspólną, dosyć burzliwą, a i każda z nich ma e, no, dosyć burzliwe życie prywatne e, z różnych względów. No i śledzimy e, próbę dotarcia do prawdy tych dwóch bohaterek e, przeciwko przyrodzie, przeciwko e, okolicznościom, e, nie, jakby niepomagającym im, nie wiem, z kopalnią, władzami kopalni na czele i okoliczną ludnością, która także nie do końca jest chętna do współpracy. No i mamy taki punkt wyjścia. No i ten pierwszy odcinek już daje nam kilka takich sygnałów, o które bym was chciał na tym etapie zapytać i, i na ile właśnie wam się podobało ich rozwinięcie też w dalszej części. No bo mamy tutaj wyraźne nawiązania do pierwszego sezonu, bo pojawią nam się chociażby spirala którą na pewno wszyscy fani jedynki świetnie kojarzą. Pojawia się nawiązanie do postaci kogoś, kto na etapie tego pierwszego odcinka tylko padało podejrzenie, że być może był ojcem Rasta Kola z pierwszego sezonu, co później też zostało rozwinięte. Do tego pojawiają się wyraźne sugestie nadnaturalne, czy tego, że tutaj być może mamy do czynienia z czymś, co nie jest do końca z tego świata. No a do tego mamy właśnie zasygnalizowane te wątki ekologiczne, no bo mamy wątek kopalni, która zanieczysta środowisko, mamy wątki naukowców, którzy też jakieś chyba nie do końca czyste interesy prowadzą, no i oczywiście tę rdzenną ludność Enis, czyli Inuitów, którzy no też muszą jakoś w tym tyglu funkcjonować. No i właśnie, na ile Was ten pilot złapał i na ile mm, uznajecie, że to zostało ciekawie rozwinięte w dalszych pięciu odcinkach tego sezonu. Krótkiego sezonu. No powiem ci, że ja jestem pełna podziwu dla tego, jak zgrabnie opisałeś fabułę tego sezonu. Zrobiłeś to zgrabniej niż, niż zrobił sam sezon przez te sześć odcinków. No ja muszę powiedzieć, że pierwszy odcinek w moim odczuciu był yy, najlepszy i, i potem to już była droga no na samo dno, tak, tak to malowniczo ujmę, bo wszystko to, co obiecywał nam pierwszy odcinek, no, dość szybko gdzieś tam zaczę zaczęło się rozmywać. I generalnie to, o czym powiedziałeś, doskonale pokazuje yy, największe problemy tego serialu. Z jednej strony yy, cały ten wątek paranormalny, czyli te ewidentne yy, nawiązania do yy, filmu Carpentera, były tym, co funkcjonowało jako taki magnes, co nie? Wiecie, zobaczyliśmy ten trailer i, i te nawiązania były dość czytelne, więc tak jak powiedziałeś, Jerry, gdzieś tam poziom oczekiwań wzrósł i też kierunek oczekiwań, bo jednak wydaje mi się, że dużo osób spodziewało się jakiegoś przeobrażenia tej historii, prawda? Natomiast to było z, jednym, z jednej strony czymś, co co jakby podbijało te oczekiwania, a paradoksalnie już po tych sześciu odcinkach okazało się, że też było to e, aspektem, na którym serial się najbardziej wyłożył i któremu ten, e, ten aspekt właśnie paranormalny chyba też najbardziej zaszkodził, więc jakby e, pierwszy, pierwszy odcinek jest rzeczywiście interesującym wprowadzeniem w tą historię, ale Potem miałam trochę wrażenie, że y, twórczyni, szauranerka trochę chyba sama nie wiedziała, o czym dokładnie chce powiedzieć i gdzieś ten, ten trzą tej historii zaczął się szybko y, rozmywać już w wielu wątkach pobocznych. Ja już w zasadzie powiedziałam, że, że po tym pierwszym odcinku to miałam ogromne oczekiwania właśnie przez te, te nawiązania, które, no nie to chyba nie będzie spoiler, jeżeli, jeżeli to powiem, że one po prostu prowadzą kompletnie do donikąd. Mhm. I jestem, tak jak Marta, właśnie rozczarowana tym, że zostały mi złożone jakieś obietnice Dokładnie. i kompletnie nie zostały y, dowiezione do końca i, i chyba wolałabym, żeby już tego y, nie było. I troszeczkę, troszeczkę mi bawi w zasadzie tak z perspektywy całego serialu, że te pierdółki, które na początku, którym na początku tak się zajerałam, w zasadzie zostają nimi do końca i kompletnie nic z nich nie wynika. To jest w zasadzie coś, czego ja, ja nie lubię i to się często w sumie pojawia, czy w filmach, czy w książkach szczególnie mam wrażenie, takie, takie puste nawiązania, z których tak, nic, nic, nic nie, nie wynika, nie, nie, za którymi nic się nie kryje, które nie są jakby, bo, bo dla mnie fajne nawiązanie, to jeżeli ono stanowi klucz do rozwiązania czegoś. Nawet jakiś taki drobny, jak tam, nie wiem, nie mówię, że głównej zagadki, która jest w filmie, serialu czy w książce, ale po, jakiegoś pobocznego wątku, albo że dodaje jakiś smaczek, że jeżeli wyłapiesz to nawiązanie, to spojrzysz na coś inaczej. Tu tutaj nic takiego nie ma. To jest tylko po to, żeby na samej powierzchni, coś tam pływało w tej, tej cienkiej zupie i to wszystko. A nie macie takiego wrażenia, że to jest też taki trochę dowód na to, że Isa Lopez nie miała jakby swojej wizji na tą historię? Że właśnie pozlepiała ją z takich, takich właśnie jak Agaty powiedziałaś, pustych nawiązań? I te nawiązania jakby w jej odczuciu miały całą tą historię nieść, a nie historia jako taka, która gdzieś tam szybko wypada z jakichś tam konkretnych torów, więc to rzeczywiście może gdzieś tam no powodować rozczarowanie, że, że rzeczywiście to są atrakcje po prostu, żeby były, ale na przykład czytam recenzje, w których autorzy traktowali to jako jakiś rodzaj atutu, że właśnie Isa Lopez jest taką bardzo świadomą odbiorczynią kina gatunkowego, więc jak widać każdy ma swoje racje. Znaczy mi się wydaje, że to jest kwestia tego trochę, czy... Widzieliśmy na przykład ten pierwszy sezon, na ile gdzieś tam siedzimy w ogóle też w kinie gatunkowym czy w horrorze, bo wydaje mi się, że fundamentem czy fundamentalną kwestią w tym względzie jest to co Aga pięknie wyłuszczyłaś, że nawiązania można robić w różny sposób i przecież mamy w horrorach całą długą tradycję nawiązań, które są tylko i wyłącznie smaczkiem. Jakiś film w telewizorze, nie wiem, rękawica Frediego w Evil Dead. Tego rodzaju rzeczy, które mają spowodować, że fani się uśmiechną, poczują więź z twórcami na zasadzie mrugnięcia okiem, że ok, oglądamy te same filmy, lubimy te same rzeczy, to jest wszystko spoko i wydaje mi się, że gdyby Lopez potraktowała to w ten sposób, jak mamy na przykład też, to nie jest tam żaden spoiler, w pierwszym odcinku, Spirale, na zasadzie takiej, że widzimy rzut z góry okiem kamery na postać graną przez Judy Foster, która ogląda zdjęcia, układa sobie zdjęcia i te zdjęcia układają się w spirale. I to, był dla mnie, to było dla mnie takie fajne nawiązanie, nie? bo e, tak sobie pomyślałem, że okej, okay, nawiązuje ona tutaj subtelnie do pierwszego sezonu, ale z drugiej strony, no jakby wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia. No zdjęcia nie układają się w nadnaturalny sposób w spirale. No przypadek po prostu. Ale właśnie trochę nawiążę do tego, co powiedziałem, że się cieszę, że nie czytałem nic na temat tego sezonu i tego, co opowiadała Lopez w wywiadach, dlatego, że ewidentnie jest tak, że ona, i tutaj zgadzam się w pełni z tezą, która, którą twoje pytanie, Marta, za, zawierało w środku, że ona właśnie nie wychodzi poza te ładne obrazki. To jest podstawowy problem. No okej, okay, ja oglądałem coś. Oglądałem Różne inne rzeczy, na które ona się powołuje, bo ona przywołuje w wywiadach Obcego i tak widzę gdzie mamy fragmenty niczym z, ze statku Obcego. Tak, widziałem pierwszy sezon, widziałem spirale i inne motywy, które tam się przewijały. I ja rozumiem naprawdę ideę tych nawiązań, ale no, za tym, jeżeli tego jest tak dużo i tak bezpośrednio nawiązujemy, to suma sumarum coś powinno iść. A według mnie największy, najbardziej kardynalny błąd, który Lopez popełnia jest taki, że okazuje się, że ona poniekąd buduje tę historię na nawiązaniach, no bo w zasadzie ten motyw spirali, który wydał mi się w pierwszej chwili smaczkiem, nagle urasta do rangi jednego z kluczowych y, motywów całego serialu, ale absolutnie za tym nic nie idzie, ba, kiedy dostajemy wyjaśnienie w ramach tej produkcji, w ramach tego serialu, to to wyjaśnienie jest nędzne jakby w tym, w tym kontekście w serialu, nie? bo ono jest gdzieś tam zakorzenione w mitologii inuickiej, i, I ona jest słabe, ale ja bym je zaakceptował, bo w tym serialu byłoby okej. Okay, tylko że ona nawiązuje tym samym do tego, co dostaliśmy w jedynce i wychodzi na to, że ona kompletnie nie zrozumiała, tak. co, jakie było znaczenie Najlepsza jakby, scena finału tego, tego konkretnego motywu w pierwszym sezonie, jaka, nie wiem, filozoficzno, wręcz metafizyczna, gdzieś tam konstrukcja znaczeniowa do niego była podpinana. I tak jest z wieloma innymi rzeczami właśnie, nie, że ona nawiązuje, ale tak trochę jakby bez zrozumienia, jakby co było siłą danych konkretnych elementów. No i to jest niestety rzecz najbardziej problematyczna, tym bardziej, że ja od razu też postawię, nie wiem, na ile kontrowersyjną tezę i czy się ze mną zgodzicie, że gdyby odrzeć paradoksalnie ten sezon z tych nawiązań, tylko zrobić po prostu autorski sezon i dopracować właśnie fabułę, ja tu widzę potencjał na fajną historię, bo mamy jednak, wiecie, kopalnia, naukowcy, ludność rdzenna, no, noc polarna. Tu jest sporo takich elementów, takich cegiełek, z których można złożyć ciekawą opowieść. No ale... Gdzieś to wszystko niestety grzęśnie. Ten sezon to w ogóle jest trochę taki kazus wielu slasherów, które zdarzało się nam już krytykować i gdzieś tam omawiać. Mianowicie no każdy chce być, nie wiem, łesem, Cravenem, każdy chce nakręcić krzyk, no, ale powiedzmy jest różnica między krzykiem, który gdzieś tam rozkłada całą strukturę slashera i powiedzmy w jakiś inteligentny sposób ją komentuje, a yy, mamy, wiesz, gdzieś tam na drugim biegunie slashery, meta-slashery, które, nie wiem, rzucają ci w twarz jakimiś oczywistościami, bo ty w tym momencie widzu powinieneś się śmiać, ty w tym yy, momencie widzu powinieneś zauważyć jakieś nawiązanie. Yy, i, I trochę to właśnie w podobny sposób wygląda w tym sezonie i takim, yy, taką kwintesencją yy, tej płytkości nawiązań w moim odczuciu jest to ujęcie z finału, które ma nawiązywać do plakatu coś właśnie. Tak, no, to jest po prostu kwintesencja podejścia Lopez do, do tych cytatów, nawiązań, które gdzieś tam powierzchownie nam, nam serwuje. Natomiast jeżeli chodzi do tego twojego powiedzmy pytania, to jasne, że tak. Ja w ogóle uważam, że gdyby Odrzeć ten serial nie tylko z, z, z tych właśnie pseudo metacytatów, ale też tej warstwy paranormalnej, o której przedtem wspomniałam, to byłaby zdecydowanie lepsza historia, ponieważ Lopez ma w ręku wiele jakby wątków szalenie istotnych i y, istotnych też w kontekście tego, że tutaj mamy dwie detektywki, prawda? No przecież morderstwa rdzennych kobiet w Ameryce to jest jak najbardziej aktualny i, i poważny problem, więc tutaj już samym tym y, motywem można byłoby dużo ciekawego zrobić. To raz, dwa, no właśnie, wątek kopalni, która zanieczyszcza środowisko i z tego powodu oczywiście cierpią przede wszystkim rdzenni mieszkańcy, którymi nikt specjalnie się nie interesuje, więc tutaj rzeczywiście byłoby w czym grzebać, więc gdy dostałam takie, takie wątki, takie jakby taką problematykę, prawda? I obok jakieś no, nieudalne, nieudolne sceny, jakieś tam paranormalne sceny grozy, no to gdzieś tam Mimo wszystko jakiś taki dysonans mi się pojawił i, i cały jakby sens tej historii się zaczął rozmywać. Wydaje mi się po prostu, że twórczyni miała problem z rozłożeniem po prostu akcentów, co rzeczywiście ją powinno zainteresować. Ja odnoszę takie wrażenie, że tak jak Jerry mówił o tych cegłach, że jakby dużo było cegiełek, z których można by było ułożyć coś, coś, coś fajnego, Mam wrażenie, że twórczyni jakby skupiła się za bardzo na szczegółach i tworzyła jakby swoją historię właśnie z takich pojedynczych cegieł, a zapomniała kompletnie o tym, że, że te ozdobniki są fajne, że te wszystkie motywy są fajne, że wszystko można do serialu wrzucić i wszystko będzie wartościowe i wszystko będzie ciekawe, ale jeżeli trzonem tego nie będzie dobra historia, mhm. to ostatecznie po prostu będziemy rozczarowani. I to mniej więcej tak wyglądało. Jak ja obejrzałam finał, w którym pojawiło się wyjaśnienie tego, co w zasadzie się wydarzyło na tej stacji badawczej, to ja byłam koszmarnie rozczarowana po prostu. I miałam wrażenie, że wszystko... Wcześniej, że to jakby skasowało mi całą przyjemność z, z oglądania poprzednich odcinków. Ja w zasadzie po każdym odcinku, bo oglądałam jakby jeden na tydzień, mhm. po każdym odcinku miałam takie mieszane uczucia i się zastanawiałam, ja tak samo. Czy, to będzie, czy to będzie tak, że że to wszystko na koniec się fajnie splecie i będzie super i się okaże, że jest ta zajebista tajemnica i że się wydarzyło coś takiego naprawdę wow? Czy... Ym, no szczerze mówiąc, nie spodziewałam się aż tak koszmarnie złego zakończenia, bo tutaj no już nie będę w tym momencie tłumaczyć y, szczegółów oczywiście, ale, ale poszło po prostu w tak y, Śmiesznym w ogóle kierunku dla mnie. Dla mnie w ogóle film był absolutnie żałosny. I, i, I też wydaje mi się, że y, Lopez w ogóle nie rozumie y, gatunku, który tworzy. Ja, ja miałam cały czas wrażenie, że ona tylko bierze obrazki, które mhm. działa w Totalnie. innych e, rzeczach. Ale ona nie, nie rozumie jak, w jaki sposób w ogóle je wykorzystać w historii. Jak ja widziałam takie sceny, które po prostu wyglądały momentami jak z jakiegoś beklasowego filmu horrorowego, no to, no to ja od razu cały klimat, który, no bo jednak ta Alaska tworzy klimat, no jakby sama z siebie, nie? to zimno, i ten zamarznięty, ta, ta woda zamarznięta i, i tak dalej. I to wszystko, co udało się nawet kolorami w tym serialu wytworzyć, to, to jakby wszystko ginęło w momencie, kiedy mieliśmy na przykład scenę w szpitalu z... No, no, która naprawdę Ocalałem. Była totalnie, totalnie by klasowa I moim zdaniem ona po prostu nie rozumie tego, w czym tworzy. Ona... Ja nie wiem, czy ona jest szczerze znaczy przynajmniej nie wynikało to z tego serialu, bo może jest szczerą fanką tej konwencji, nie mówię, że nie prywatnie, ale z tego serialu jakby to nie wynika. Nie widzę tego, żeby ona była szczerze tym zafascynowana i wiedziała w ogóle jak działają takie historie. Kompletnie tego nie widzę. Ja wam powiem, że ja mam jeszcze jeden problem, taki... Stricte scenariuszowy, bo nad rozwiązaniami fabularnymi to się jeszcze trochę popastwimy zaraz, bo, bo tutaj jest nad czym. Natomiast pomijając wszystko, to ja uważam, że ten scenariusz jest niedopracowany pod takim teoretycznie wydawałoby się najprostszym do wyegzekwowania kątem, czyli tego, żeby te dialogi pomiędzy postaciami i te wątki tych poszczególnych postaci, żeby one się kleiły. Ja miałem cały czas wrażenie, a mam alergię na tego rodzaju scenopisarstwo, że te postaci się kręcą wokół siebie, bo tutaj jest ich sporo, bo tam nie wiem, no myślę, że na pierwszym planie to szóstkę, co najmniej siódemkę pewnie można by było wyróżnić i one gdzieś tam orbitują, nawet czasem, nie wiem, współpracują albo czasem sobie przeszkadzają, ale te dialogi i te pomiędzy nimi i też sposób prowadzenia tych wątków pomiędzy tymi postaciami jest tak, jak one by właśnie, nie wiem, trochę były nagrywane obok siebie, nie, jak miałem poczucie trochę jak w złym, źle zrobionym audiobooku, gdzie jedna osoba, albo w źle zrobionym dubbingu, nie, gdzie po prostu każdy aktor, aktorka nagrywa swoje kwestie osobno w studiu i później czasem w postprodukcji, no nie da się tego zmontować tak, żeby to brzmiało wiarygodnie jak dialog, i tutaj miałem wrażenie właśnie, że to tak czasem brzmi, że te postaci zamiast ze sobą rozmawiać, to one wygłaszałem jakieś swoje monologi i, i nic z tego nie wynika. Jakby ta historia nie szła dalej w tym kierunku. Mamy tutaj do czynienia z policjantkami i wiecie, mamy to odliczanie dzień po dniu, co powinno nam, zakładam, zwiększać emocje, no bo to sugeruje, że dążymy do jakiegoś, nie wiem, przesilenia. A tak naprawdę nie wiem, mamy w środku dziwny przeskok o 5 dni albo mamy w jednym odcinku jasną sugestię, nie wiem, ktoś do czegoś dochodzi, rzuca to danej postaci i ten wątek nie wraca nie wiem aż minimum kolejne dwa dni w serialu i to jest takie dla mnie no mówię scenariuszowe niechlujstwo co jest o tyle irytujące, że w sumie Aga zwróciłaś uwagę na jedną rzecz, którą warto podkreślić jeszcze w tej strefie bezspoilerowej, że ten serial jest bardzo ładny wizualnie. Bo jednak to jest produkcja, która jest cały czas w nocy kręcona, w ciemnych lokacjach i ja nie miałem takiego wrażenia, jak nieraz jest we współczesnym kinie, gdzie po prostu nic nie widać, nie? Siada człowiek do telewizora i tylko trzeba szukać jakiegoś pilota rozjaśniania, albo oglądać ciemną nocą, żeby w ogóle można było dostrzec, co się dzieje na ekranie. Nie, tu właśnie dzięki umiejętnym zabawom kolorystycznym, użyciem niebieskiego, nie wiem, czy oświetlenia odpowiedniego niego, tu naprawdę to dobrze wygląda. No i aktorsko też jest w porządku, no bo i ten główny duet, i jakby ogólnie cała ekipa aktorska no, wydaje mi się, że się dosyć się wywiązuje, no. przynajmniej stara się wywiązywać ze swoich zadań, ale no, też miałem takie poczucie, że niektórzy to nie za bardzo po prostu mieli co grać. Nie <grych> tak wiem, czy jest. się zgadzacie. Tak, generalnie ten sezon jest zdecydowanie lepiej oświetlony niż ten pamiętny odcinek Gry o Tron. Pamiętacie z ósmego sezonu, gdzie każdy narzeka, że po prostu nic nie widać, więc tutaj zdecydowanie to, to wygląda lepiej i ja generalnie się zgadzam z tobą właśnie odnośnie tego scenariuszowego niechlujstwa, dlatego też wspomniałam na początku, że wydawało mi się, że twórczyni gdzieś tam starała się chyba za dużo wątków naraz poruszyć i dlatego też na przykład no, wiele wątków w ogóle nagle się ucina, jest wprowadzonych jakoś mm, dziwacznie, bez sensu, a jeżeli chodzi o te wymiany dialogów, o których y, wspomniałeś, to y, zastanawiam czy to nie wynika po części z tego, że nasza showrunnerka chciała stworzyć, wiecie, takie stereotypowe, twarde gliniary, które w ogóle nie mają żadnych sentymentów, nie są emocjonalne, nie są uczuciowe, tylko po prostu idą jak burza przez ten męski świat i to trochę się przekłada na to, w jaki sposób one się porozumiewają i... No okej, okay, to mogłoby się e, sprawdzić e, i gdzieś tam zostać wpisane w ten, ten kontekst tej Alaski, tego w teorii typowo takiego twardego świata, prawda? No, ale ostatecznie no to właśnie się rozbija o to, że postaci są w jakiś sposób tam wykreowane, ale... Dialogi nie podbudowują tego odbioru tych, tych bohaterek i ja na przykład miałam też problem z tym, że ciężko mi było z nimi sympatyzować i okej, okay, to nie jest jakiś wyznacznik do tego, żeby serial się dobrze oglądało, no mieliśmy cztery sezony sukcesji, prawda, czy, czy nawet Biały Lotos, który opiera się na tym, że no raczej nie sympatyzujemy z tymi bohaterami. Więc jakby da się kręcić fabuły interesujące, angażujące o ludziach, którzy są mendami, ale tutaj no, miałam jednak takie poczucie, że część bohaterek, część bohaterów też, trudno mi za nimi podążać właśnie z powodu tego, jak, jak one są wykrowane, jak oni są wykrowani i, i właśnie przez to, o czym Ty, Jerry, mówisz, czyli jak jak te dialogi, jak te ich sposób porozumiewania się jest rozpisany na przestrzeni tych, no, jakby nie patrzeć, sześciu odcinków, które są naładowane wątkami no, tak pod sam korek, mam wrażenie. Trochę nie wiem, co powiedzieć, bo tak cały czas próbuję, zastanawiam się, co mogło... Bo jakby mam te same przemyślenia, też te postaci kompletnie nie skradły mojego serduszka. Um, nawet jako... Nawet jeżeli traktować je jako w pewnym sensie negatywne postaci, no bo i była taka, wiecie, herst baba, która udaje, że nie ma serca, chociaż wszyscy widzą, że, że jest inaczej. I ja przepraszam, ja nigdy nie pamiętam imion, ale ta pani komisarz czy tam... Liz, Liz Danvers, tak? Liz. Danvers, właśnie, nazwisko Danversu. Wszyscy Danvers o nie mówili. Danvers w ogóle dla mnie jest dziwna, bo dla mnie, jakby rozumiem zamysł, czyli drobna blondyneczka, która próbuje wszystkimi tam, wszystkich po kątach rozstawiać. To teoretycznie było dobrze zagrane, ale mam wrażenie, że aktorka nie za bardzo miała z czym pracować, bo jakoś tak w ogóle nie czułam, żeby ona była... Nie czułam takiej, takiej, takiej substancji w tym wszystkim. Takie to było nieprzekonujące moim zdaniem. Trochę się my... niezręcznie ją oglądało, mam wrażenie. W wielu te, takich scenach. Tak. Jakby, my... o, jakby ona się sama nie za bardzo czuła w tej roli dobrze. Właśnie nawet, może nawet nie, ale że jakby miałam takie wrażenie jakby w rzeczywistości serialu, że, e, że ona jest jak taki... Mm, Ratlerek trochę, że, tak. y, że generalnie to, to nikt się jej nie boi i nie czuć od niej, żeby ona była taka, wiecie, taka commanding, nie? Że, jakby, że, że jak wchodzi, to wszyscy cichną czy coś takiego, mm, tylko że raczej po prostu wolą jej nie tykać, żeby nie naszczekała, a kompletnie jakoś nie czuło się, no nie wiem, no nie, nieprzekonujące to dla mnie było, także bohaterowie tutaj też mam czasami wrażenie, że strasznie też Lopez ich wciska w jakieś określone ramy. To uh -huh. nie jest tak, że uh -huh. jeżeli człowiekowi, człowiekowi przypiszemy jakieś 3-4 cechy charakteru, to on w każdej sytuacji taki będzie. Absolutnie nie. A mam wrażenie, że ona tak sobie po prostu każdemu przypisała te, że on będzie taki i taki i on jest taki i taki w każdej scenie dosłownie. Także kompletnie nie, nie przekonały mnie, mnie te postaci. No, co jest o tyle problematyczne, że one, przynajmniej te dwie nasze główne bohaterki, no w założeniach w toku całej tej opowieści, powinny przejść i przechodzą na papierze dosyć wyraźną przemianę. Ale słuchajcie, bo ja mam wrażenie, że już wszyscy mamy ochotę trochę wejść w szczegóły, więc jeżeli nie macie nic przeciwko, to pewnie bym już pokierował tory dyskusji na strefę spoilerową. No jak słychać... Raczej jesteśmy w tym gronie rozczarowani tym, co dostaliśmy, ale nawiązując do, to, do tego, co powiedziałem na początku, oglądalność była na tyle wysoka, że HBO zamówiło już piąty sezon, także z Isą Lopez jako showrunnerką. No i ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że mam nadzieję, że ona już właśnie nawiązania do wcześniejszego sezonu, wcześniejszych sezonów odhaczyła i teraz się skupi na tym, żeby zaserwować prawdziwe, autorską, dobrą opowieść i, i zobaczymy, co tam w tym piątym sezonie zmaluje. No ja powiem wam, że trochę się tego boję. Już nie będę tak z zaciekawieniem gdzieś tam wyczekiwać, bo no... Kurde, jakby to ująć. No właśnie, ten, ten sezon jest tak na wielu polach problematyczny, że ciężko gdzieś to ubrać w słowa tak, żeby, żeby go nie, nie hejcić jakoś tak strasznie bardzo i gdzieś tam jakąś esencję wyciągnąć. Ale powiem wam, że ja trochę tak po skończeniu finału miałam takie wrażenie, że ten sezon powstał tylko i wyłącznie po to, żeby być opozycją do sezonu pierwszego, bo wiecie, tam mamy dwóch facetów, takich męskich mężczyzn, prawda? E, Aleksandra Dadario jest tą e, seksowną kochanką, więc już w ogóle mizoginizm, e, poziom master, prawda? I trochę takie miałam wrażenie, że jakby Isa Lopez kompletnie nie zdawała sobie e, sprawy z tego, jakie, jakie kobiety też są. W pierwszym sezonie no, Michelle Monaghan jest świetna w swojej roli. Mhm, Doskonała. Tak, czy, czy w drugim sezonie no, Rachel McAdams, świetna detektywka, prawda? A, a tutaj dostajemy sezon, który, nie wiem, trochę wybrzmiewa tak, jakby odkrywał jakąś Amerykę i, i odzyskiwał e, franczyzę dla kobiet, prawda? I to z i to takim okropnym fałszem. I, I no nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi oczekiwać, że Isa Lopez... Gdzieś, gdzieś wyciągnie z takiego kształtu tego sezonu jakąś odpowiednią lekcję, no bo pamiętacie jak było, gdy sezon wystartował, showrunnerka wystosowała taki poważny apel, żeby wystawiać recenzję serialowi, bo po prostu film brosi, tam ją jadą i to jest takie strasznie nie fair no dziwne, dziwne rzeczy się bardzo y, zadziały wokół tego sezonu. Ja myślę, że tutaj dotknęłaś y, być może kwintesencji tego, co chciałabym powiedzieć o tym serialu, że jak zaczęłaś mówić y, o tej tym tej i tak że, dalej, i że autorka, że twórczynie miała taki jakby cel y, w, tym, y, w, w tym serialu, w tym sezonie, y, mam wrażenie, że ona wzięła fajne rzeczy, bo tam naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. Ta Alaska uh -huh. świetnie gra. E, ja cały czas widzę przed oczami te kolory i to naprawdę bardzo uh -huh. mi się podobało. E, początek z tym, jak odnaleźli... O Jezu, to już będzie spoiler, ale wszyscy wiecie, co mam na myśli. <laughs> to, to wizualnie naprawdę no, świetnie gra. I, i, I tak dalej. Ale ona strasznie chciała tym serialem coś załatwić. Ona tak. chciała coś udowodnić i to nie było udowodnić, że hej, potrafię zrobić świetną historię, tylko, tylko że bo kobiety, bo rdzenna ludność, bo i nawet przecież wątki ekologiczne są, ona jakby chciała odhaczyć strasznie dużo rzeczy. I niepotrzebnie, bo to nie o to chodzi. Tak, to jest trochę taka realizacja tej takiej najbardziej oklepanej tezy, czyli mężczyźni, nauka, kobiety, natura. prawda? Tutaj no niemalże jest to dosłownie potraktowane w rozwiązaniu finałowej zagadki, kiedy dochodzi do morderstwa właśnie tej rdzennej e, mieszkanki z takiego, a nie innego powodu. Nie wiem, czy, czy, czy już będziemy wyskakiwać z takich wątków. E, no wątku. już, już a, musimy ale... skończyć tutaj ten, ten, ten wątek, tak, żeby przejść ale, do strefy ale... Ale wiecie, ja się totalnie zgadzam Aga z tym, co mówisz, że Lopez sobie rozpisała takie najbardziej nośne tematy, gdzieś tam obecne w popkulturze ostatnich lat, czyli mamy no właśnie ten feminizm, prawda, mamy dwie detektywki, więc już w ogóle poważny temat. Mamy zabójstwo właśnie rdzennej Amerykanki, no i mamy właśnie zabójstwo umotywowane tym jakimś dobrem ekologicznym, że ci wstrętni faceci gdzieś tam swoje badania robią, a, a kobieta decyduje się te badania zniszczyć i w efekcie sama umiera. No znowuż całe te, całą tą problematykę, mam wrażenie, Lopez traktuje tak jak te filmowe cytaty, czyli bardzo po powierzchni, właśnie żeby odhaczyć, żeby pokazać, że jej sezon jest zaangażowany, że jej sezon nie jest wyłącznie jakąś tam rozrywką. Ja tylko chciałam zauważyć, że mimo, że to miało być strasznie feministyczne, to jednak na pierwszym planie, dobra, na takim pierwszym, pierwszym planie to mam oczywiście Navarro i Danvers, ale dalej są sami faceci. Tak. No ale faceci, słuchaj, tutaj obrywają strasznie bardzo. No, ale e, mam... Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale nadal oglądamy serię o facetach. Jasne, jasne. Ja tu o, oczywiście ja je ironizuję. No ale to właśnie to, to, to jest też taki kolejny ten kamyczek do, do tej przewiny, że, żeby to właśnie wszystko tak bardzo traktować powierzchownie. I ja też miałam takie wrażenie, że e, z jednej strony mm, no, mamy te twarde gliniary, prawda? Te takie mocne kobiety, a z drugiej strony one są... Y praktycznie cały czas definiowane przez takie wątki obyczajowe, które często właśnie w jakichś tam e, kulturowych rzeczach, książkach, filmach, serialach, whatever, są przypisane kobietom. To, wiecie, to, m, oglądając ten serial trochę mi się e, tak nasuwały na myśl te różne wywiady z jakimiś aktorkami, e, gdzie e, dziennikarze pytają e, no, ale jak łączysz karierę z e, byciem matką, czy, czy z prowadzeniem domu, prawda? I jakby tutaj, tutaj miałam takie trochę podobne wrażenie, że z jednej strony pokazujemy, że kobiety są tak samo twarde jak mężczyźni, ale z drugiej strony, nie wiem, gdzieś tam je topimy wręcz w takich stereotypowych jakichś wątkach czy, czy, czy kliszach. Ja mam też wrażenie, że w pewnym sensie pod względem stereotypów, stereotypów to od jednych uciekła, wpadła w drugie, czyli pokazujemy tak, twarde babki, więc oczywiście muszą uprawiać seks bez zobowiązań i nie tworzą tak. żadnych związków, nie? Dokładnie. Ja wam powiem, że bardzo się cieszę że nagrywamy w takim składzie, bo jak ja bym to powiedział, to bym zaraz dostał od Lopez, że jestem incelem i dlatego mi się nie podoba, że, że jestem złym facetem, a ona tutaj taki serial dla kobiet o kobietach, bo, bo tak, ja się z wami zgadzam, ja zresztą przecież po finale, to jak rozmawialiśmy prywatnie, to właśnie coś takiego napisałem, że to jest moje wrażenie, że niestety, ale ten serial w dużej mierze jest napisany tak, aby właśnie wszelką krytykę sprowadzić do tego, nie podoba ci się, a y, tutaj mamy kobiety i to są kobieca tematyka, kobiece wątki. Jesteś, jesteś złym piwniczakiem i, i film brosem i idź sobie oglądaj pierwszy sezon. No, <gry> także, także tak. I y, ja myślę, że to przejdźmy w tym układzie do spoilerów, bo ja Aż się palę, żeby zadać wam od razu na początek jedno pytanie, bo jesteśmy w takim składzie mocno horrorowym, w tym sensie, że fanek i fanów horroru i chciałbym, żebyśmy się trochę z tym rozprawili. I od razu niejako dwa pytania w jednym, bo ten sezon jest... Czy stara się być mocno horrorowy? I to mam wrażenie, że trochę na dwóch poziomach. Po pierwsze, bardzo takim bezpośrednim, bo flirtujemy z body horrorem, mamy sceny, które przywodzą na myśl jakieś, nie wiem, filmy o pętaniach, o duchach wręcz. Nie wiem, jump prawie, że a z drugiej strony mamy sporo, a przynajmniej ja to tak odbierałem, że to, to coś takiego miało być, takiego horroru metafizycznego. Wiecie, te takie dosłowne przejścia do jakiegoś innego świata, jakieś wizje, które nawiedzają Dan. Nie, Danvers nie akurat, przepraszam, to Nawaro cały czas te wizje miała, które nawiedzają Nawaro. Mamy postać Rose, która jest postacią, która jak sama mówi rozmawia z duchami i, i w, no gdzieś tam jest w stanie z nimi nawiązać kontakt. Czyli mieliśmy takie zestawienie właśnie horroru bardzo bezpośredniego z tym horror, horrorem metafizycznym. i na ile wam to w ogóle właśnie z perspektywy fanek horroru się dobrze oglądało? Czy na was te sceny działały w jednym czy w drugim przypadku? Czy, czy wam się podobała taka pewna bezpośredniość też tego, co widzimy? No bo w zasadzie tutaj to, to nie jest kwestia jakiejś wizji po grzybach, tylko no tutaj Nawaro przecież regularnie się, no w sumie nie wiem. W sumie nie wiem. No ale na ekranie telewizora widziałem, że się przynosi, to tak zakładałbym, że się przenosi. No ale tak, już oddaję wam głos. Kurde, ja wam powiem, że na początku byłam strasznie zajarana tym aspektem. Pamiętam, że, że bardzo gdzieś tam mi się spodobało to, że ten film będzie próbował gdzieś, serial, sorry, iść w kierunku tej właśnie takiej inuickiej mitologii, czyli gdzieś tam właśnie to, to, to życie realne i, i jakieś tam właśnie wizje, prawda? Ale... Tutaj znowu się pojawia kluczowy problem tego sezonu. Potem zaczęło się robić tych, tych kwestii za dużo. I tak zresztą jak ty, Jerry, nieświadomie wypunktowałeś to, z czym miałam problem, czyli gdzieś tam tych horrorowych zajawień było za dużo z różnych porządków i miałam wrażenie, że w pewnym momencie gdzieś tam tą historię Zaczęły przytłaczać i tam, gdzie chciałabym obserwować jakieś naturalne reakcje, czy, czy dialogi, czy jakieś interakcje między bohaterami, to dostawaliśmy właśnie te, te, te wątki paranormalne, które jakby wybijały mnie emocjonalnie ze śledzenia tej historii. Ale to, co na pewno się nieźle sprawdziło, to właśnie ten body horror, tak zwany, o którym e, wspomniałeś, bo y, no, moment, y, to chyba był drugi odcinek, gdy y, no, obserwujemy to rozmarzanie tej, uh -huh. tej bryły z mężczyzn, prawda? No był rzeczywiście fajnie zagrany i miałam wrażenie, miałam takie odczucie, że y, to rzeczywiście czemuś służy, to fajnie tą historię podbudowuje yy, i też pewnego rodzaju takie napięcie, odkrywamy, yy, co, yy, czekamy na to, co, co się odkryje jakby w momencie, gdy ta bryła rozmarznie, więc, więc to było fajne, to, to, to gdzieś tam ten suspens podbudowało. No a później to już było takie odhaczanie na liście po raz kolejny, co tam jeszcze upchnąć, żeby po prostu, nie wiem, film, sorry, znowu, żeby serial gdzieś tam się fajnie potem pociechało na filmy na TikToka czy, czy, czy Instagrama, no i... Tak, w efekcie, tak już gdzieś tam w drugiej połowie yy, serialu już miałam takie wrażenie trochę przesytu, może tak, to myślę, że dobre słowo. Ja mam wrażenie, że w drugiej połowie serialu to w zasadzie dostawaliśmy co chwilę Warro, która idzie w kierunku przeciwnym niż powinna, ponieważ usłyszała jakiś dźwięk i jakby... Albo ktoś wiem, jej rzucił pomarańcze z powietrza. Tak, i to było takie jakby, ile razy można sięgać po ten sam numer? Ile razy ona, ja rozumiem, znaczy to niby było wytłumaczone, że ona jakby nie umie się oprzeć. Ale niestety nie czułam tego, że ona nie umie się oprzeć. Ja mam wrażenie, że po prostu jest głupia. Naprawdę, po prostu miałam wrażenie, że jest głupia, że się mózg wyłącza w tym momencie. A jeszcze na przykład ta scena w szpitalu, kiedy oni, się okazuje, że jeden z nich przeżył, tak? I on, mhm. i on w pewnym momencie jest rozmowa z nim. I już waro ma wyjść z tego pokoju i on nagle się podnosi i palcem na nią pokazuje. Boże, jakie oh. to było słabe. Bo, no po prostu mówię, po aż, aż wesnęłam to oglądałam z chłopakiem mówię, boże, czy ty to widzisz? <laughs> Straszne to było. No i mm, jeżeli chodzi o te wszystkie wątki nadnaturalne, mm, to z jednej strony ja, ja lubię lubię, gdy... Mm, gdy w horrorach, czy tam, no możemy się spierać o gatunkowość, y, y, gdy w filmach, książkach y, pojawia się coś takiego, takie granie, że nie do końca wiesz, czy te siły nadprzyrodzone są dobre, czy złe. I czasami to przechodzi tak płynnie między właśnie horrorem, a bardziej realizmem magicznym, gdzie jakby jest, gdzie, gdzie jakby ta nadnaturalność jest, jest po prostu zespojona z rzeczywistością i jest czymś w ogóle naturalnym. Tutaj, tutaj, trochę... a tutaj mogłoby to grać, bo mamy jeszcze te inuickie wierzenia w, w, tak, w tak, tle, tak. więc i to, to by mogło myślę, grać. Myślę, że fajnie by to mogło zagrać, gdybyśmy właśnie mieli takie takie przeciwstawienie, że ci biali naukowcy i, i ci tam z, tego, z tej kopalni, że dla nich rzeczy nadnaturalne są powodem do strachu i że one działają na ich niekorzyść w takim czy innym, w mniejszym lub bardziej lub większym stopniu. A, a z drugiej strony moglibyśmy mieć tych, te wierzenia inuickie i tę rdzenną, rdzenną ludność, która z kolei dla nich to działa bardziej ochronnie. I to by było fajne, ale oczywiście autorka tego nie, nie wykorzystała. Zaczęła, po prostu zrobiła z tego, mam wrażenie, no takie klasowe motywy właśnie, że, że, yy, że Nawaro coś słyszy, gdzieś idzie i widzi po prostu no, klasycznego ducha, no bo to, to nawet nie próbowało być czymkolwiek innym, tak? Nawet charakteryzacje miały te postaci po prostu takie jak, jak z jakiegoś, nie wiem, nawiedzonego, kurde, nie wiadomo czego. Yy, ja chciałam tylko powiedzieć, bo tak czekam już yy, prawie godzinę <grym> <do> podkastu, żeby <grym> powiedzieć, że ta scena, które dostajemy taki montaż jak z komedii sensacyjnej dosłownie że jest ta rozmowa Danvers i Navarro z tymi kobietami raz, że w ogóle totalnie nie było żadnego wytłumaczenia dlaczego one tam wszystkie były to było takie, like. takie... Sylwester, nie nie to była noc sylwestrowa przecież to taka tak? impreza po prostu w Aha, to... stylu. Party hard. Okej, okay, to, to, to przepraszam, ale jakby nie, nie szczaiłam kompletnie, dlaczego one tam wszystkie są. Miało to być, to nawet mogłoby fajnie zagrać. Ja myślę, że w głowie Lopez to, to działało, że o, siła kobiet i coś tam. Dokładne. I że się wspieramy i w ogóle, że takie symboliczne. A potem dostajemy po prostu montaż e, e, śmieszny, komediowy z tego, jak sprzątaczki <śmiech> rozwaliły po prostu rozgryzły całą w ogóle. Nie wiecie, to tutaj policjanci tam latami nie mogą rozgryźć, ale one po prostu spojrzały do paru akt, e, zobaczyły, że tam e, ten drill był, e, miał taki kształt, to na pewno oznacza, że oni ją zabili, bo przecież na, bo to jest jedyny na świecie, który ma, który ma taki kształt, Nie. No Wpadnę ci tylko to... tutaj w tym w słowo mhm. na moment, Zagęszcza się atmosfera to, to, to mnie rozbroiło totalnie, bo ja też się śmiałem <śmiech> prywatnie, jak z żoną oglądaliśmy, że teraz mamy CSI sprzątaczek, bo po prostu no nagle, tak. tak jak mówisz, nie? nikt tak. na to nie wpadł, a tutaj sprzątaczka wchodzi do pomieszczenia pod ziemią, gdzie jest jakieś tajne laboratorium i przecież taki no, normalny człowiek, który, no, umówmy się, też nie szuka przecież od razu, czy nie patrzy na dane miejsce, jak na miejsce zbrodni, to w ogóle by na to nie wpadł, a tutaj ona wchodzi do tego pomieszczenia i pierwsze co robi, to podchodzi do tego um, urządzenia i od razu identyfikuje, że to jest narzędzie zbrodni. To było tak po prostu piruńsko głupie, że to, to ja się za głowę złapałem dosłownie w tym Ale momencie. to nie było głupie tylko na poziomie tak jakby fabularnym z rzeczywistości serialu że one po prostu zrobiły coś, co się jakby nie kleiło logicznie. Ale to było też głupie na poziomie realizacji tak, e, z, no, tym ja z tym montażem. I jeszcze, mhm. Ja nie wiem, jaka tam muzyka była, bo mogłam <laughs> jakby celowo nie słyszeć, że tak powiem, głuchota wybiórcza. Bo, bo ja bym bo ja się nie zdziwiła, bo mi w głowie grała jednak taka, wiecie, właśnie jakaś muzyczka z CSI, nie? I, <grym> i, i ten uśmieszek tej kobiety, że ona po prostu ona była dumna z tego, co ona zrobiła. No po prostu tragiczne to było. I jak sobie pomyślisz, że cały serial, dobra, wiadomo, ja odam sześć odcinków, ale że Tyle było tych nawiązań, smaczków, tutaj jakieś siły, tu coś tam w ogóle, ojej, jak to jest strasznie poważnie i niepokojące i w ogóle horror. I nagle dostajesz te, kurde, te super sprzątaczki. No, po prostu żałość. Ja byłam tak rozczarowana. Myślę, że... Słychać, ja się pierwszy raz w tym ożywiłam. <śmiech> naprawdę, naprawdę zepsuło mi to tak, ten serial, że bo miałam o to wyłączyć. A potem oczywiście jeszcze jakieś tam kolejne nawiązanie do jedynki, że jest przygotowanie Danwers po fakcie, jakby tak dużo po fakcie i coś tam. I to też było takie... Już mi się nie chciało oglądać, szczerze mówiąc. Też się ożywiłam, więc, więc teraz ja tu się jeszcze wtrącę, bo rzeczywiście zakończenie... No... Wzbudziło konkretne reakcje, Jerry może potwierdzić, bo w jakichś tam e, w prywatnych rozmowach wysłałam mu moje reakcje na, na bieżąco w, w, w miarę pojawiania się kolejnych super wątków. E, ta muzyka, Aga, o której wspominasz, to był jakiś taki... E, też właśnie jakieś, jakieś rdzenne e, krzyki pomieszane z jakąś tam właśnie dziką muzyką, czyli wiesz, taka totalnie siła kobiet, siła rdzennych kobiet, więc to wszystko operowało jakimś tam e, super banałem e, i to wszystko, o czym teraz mówimy, e, doskonale moim zdaniem pokazuje cynizm Lopez e, w w tym kontekście, o którym ty, Jerry, mówiłeś, czyli ona sobie wymyśliła y, finał taki, a nie inny, żeby każde, każdą krytykę ucinać oskarżeniem o, o nie wiem, bycie mizoginem, incelem czy, czy cokolwiek innego, jakby nie kumając zupełnie, że y, y, konstruktywna krytyka będzie tutaj uderzać nie w to, że kobiety doprowadziły do śmierci y, tych naukowców, tylko y, będzie dotyczyć sposobu, w jakim to wszystko się stało. Bo jakby gdyby to było m, gdzieś tam fabularnie y, poprowadzone w chociaż trochę logiczny sposób, to by się oglądało mimo wszystko y, zupełnie inaczej i w jakikolwiek sposób by się to broniło. A teraz gdzieś tam przyglądając się na y, nawet... Y, no, opinią moich znajomych, to mam takie wrażenie, że właśnie ludzie podzielili się na takie dwa fronty, albo są osoby, które właśnie doceniają ten girl power, prawda, tutaj w ogóle kobiety w ramię w ramię w imieniu zmarłej i w ogóle w imieniu natury, która jest zatruwana przez tych strasznych naukowców i wiecie, i po, dru po drugiej stronie są jakby właśnie ci straszni incele, którzy w ogóle wyklinają to zakończenie i nie dostrzegają jego geniuszu. No i to, to jest moim zdaniem e, bardzo, bardzo mocno cyniczne z, ze strony Lopez, która gdzieś tam chciała tym e, przykryć jakąkolwiek krytykę, więc no, aż się boję, co ona nam w piątym sezonie zaserwuje. A chciałam jeszcze tak króciutko zauważyć, że tam się jeszcze jedna rzecz nie klei na poziomie popularnym ponieważ jedna z tych sprzątaczek zaglądała do akt sprawy tej Ann a one przecież w tym czasie nie były na komisariacie tak, były w, w kartonach u, no. u tego u więc ojca więc to nie, Petera, nie? kompletnie nie, nie, nie, nie powinno działać Lopez chyba jeszcze w wywiadzie podkreślała, że chodziło jej jeszcze o to żeby pokazać niewidzialne niewidzialne pracownice tak, i nawet, i nawet nie to, że po prostu pracownicę, tylko, że ona strasznie chciała wyróżnić Meksykanów, bo i jakby przez ten wątek się odnosiła do, do Meksykanów, że wiecie, że jakby biała sprzątaczka to pewnie jest traktowana inaczej niż tak. Meksykanka. I to było takie już w ogóle, myślę sobie, kurczę, no już czułam w tym ogromny fałsz w tym w ogóle, co ona mówiła w tym wywiadzie i jak to mówiła. Miałam wrażenie, że miała przygotowane po prostu wypowiedzi, żeby odhaczyć jak najwięcej rubryczek. I że to w ogóle ona sama chyba nie wie, o co jej chodzi, szczerze mówiąc. Nie wiem, co jest, co jest złego w ogóle w powiedzeniu, że po prostu ludzie nad, w pewnych zawodach są traktowani jakby powietrz, jak powietrze. Nie, ona musiała po prostu podkreślić, że Meksykanie bardziej. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że y, Denver y, y, czyje ślady znajduje na tym włazie tej właśnie kobiety bez, y, bez chyba dwóch palców, taki... prawda? Więc Jesus, tutaj my... mówi tutaj mówił właśnie o niewidzialnych pracownicach i tak dalej, i tak dalej, i jakieś tam poważne intrygi, a tutaj właśnie taki smaczek sprawił, że no nasze detektywki odkryły, kto się, kto za tym wszystkim stoi, więc no... Dajcie Ale te, poruszyłyście kilka tematów, to zaczynając od końca, to na przykład ten wątek, który Tyga, Aga, poruszyłaś właśnie tej niewidzialnej pracy, to mnie o to tyle zirytowało, że jakby samo to rozwiązanie, gdyby nie znów pomieszanie z wątkiem naturalnym, do czego przejdę za chwilę, Gdyby było lepiej poprowadzone, gdyby to było lepiej zrobione, ja bym zaakceptował. Bo to, ja mógłbym to kupić, nie? Ale właśnie niekoniecznie w takim kształcie, jak to zostało nam ostatecznie zaprezentowane. Natomiast. Ta, ta kwestia tej niewidzialnej pracy mnie o tyle zirytowała, że pomijam to, że właśnie tutaj to jest chyba delikatne niezrozumienie tego, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pracy Meksykanów na przykład w Stanach Zjednoczonych, tylko no... To jest w ogóle no wszędzie, kwestia postrzegania tak. pewnej pracy. To, no. to każdy, nie wiem, Polak, który pracował na zmywaku w Wielkiej Brytanii powie to samo. To, to, to nie jest kwestia stricte rasowa. A co więcej, ja oglądałem równolegle do detektywa ekspatki serial na Prime, który w zasadzie porusza bardzo wiele podobnych tematów. Też się kręci wokół kobiet, też się kręci wokół, wokół traumy nieprzepracowanej i, i wątków z przeszłości i też w jednym z odcinków porusza bardzo mocno temat niewidzialnej pracy. I to jest po prostu w tamtym serialu to jest tak rewelacyjnie zrobione, bo jest tak nienachalnie, a przy tym jest tak doskonale wkomponowane w fabułę, w całą opowieść, w poprzecinanie się różnych wątków, że ja po prostu jak później przeczytałem ten wywiad z Lopez właśnie, w którym ona to mówi, to się za głowę złapałem, nie? bo to tylko pokazuje, że ona podeszła do sprawy właśnie tak interwencyjnie, a nie że tak powiem filmowo, nie? że ona dosłownie chciała to zrobić tak, żeby tylko pokazać palcem pewne elementy, a nie żeby to było dobrze. No przecież to można było nawet to samo rozwiązanie fabularne zastosować, ale do tego doprowadzić fabułom, a nie z okoliczności i właśnie jeszcze ukoronować to tym, Montażem. A mnie jeszcze całe to rozwiązanie zirytowało, pozwolę sobie wrócić do tego horroru, bo ja właśnie trochę to pytanie wam postawiłem celowo, dlatego że ten finał pokazuje coś, co dla mnie jest też totalnie jakby wykładające ten sezon w moich oczach, że ona nie potrafiła się do samego końca zdecydować, czy ona chce nakręcić horror, czy ona chce nakręcić właśnie jakiś, nie wiem, realizm magiczny, czy ona chce nakręcić rzecz stricte realistyczną. I to widać też w wywiadach, bo ona cały czas tak mówi, jakby tutaj było jakieś niedopowiedzenie, że to można brać wszystko jakby w kluczu realistycznym, a można brać wszystko w kluczu nadnaturalnym, albo to pomieszać i też nawiązuje do pierwszego sezonu. Tylko ja mam wrażenie, że ona kompletnie nie zrozumiała pierwszego sezonu i w ogóle go nieuważnie oglądała. Bo jeżeli ktoś przypomni sobie pierwszy sezon, to tam łatwo przywołać to, że wszystko to, co się tam wydawało nadnaturalne, to nie było tak, że my żeśmy widzieli jakieś nadnaturalne rzeczy. Tam była no właśnie ta Taka przysłowiowa wręcz, weirdowa, kosmiczna groza, gdzie postaci mówiły o rzeczach, które być może istnieją, nawiązywały do jakichś mitycznych motywów. Mieliśmy przecież właśnie te spirale i te pułapki na ptaki, które miały w tym świecie określone znaczenie. Ale tak naprawdę, to czy my żeśmy widzieli coś nadnaturalnego? No, ptaki układające się w spirale, która, które widział e, Rast a być może ich nie widział. A tutaj właśnie to jest coś. to, yy, dlaczego ja powiedziałem, że ja jedna, jednak odbieram to trochę też jakby albo na poziomie nieumiejętności Lopez, albo właśnie tego dziwnego szpagatu, bo jednak tutaj według mnie jest tak, że części tych rzeczy no, nie da się wytłumaczyć w kluczu innym niż fantastyczny. No bo yy, jednak no, chociażby ta scena, którą ty Aga, przywołałaś z tym trupem w szpitalu, no sorry, to jest scena, która jest żywcem wyjęta z obecności albo innego rodzaju horroru w tym stylu i ona w takim filmie by działała. Ona w kluczu realistycznym nie ma kompletnie sensu. Tak jak nie mają sensu rzeczy, które my jako widzowie widzimy i słyszymy, a postacie je słyszą, a one nie mają żadnego uzasadnienia jak ten zaśpiew obudziła się bo przecież zwróćcie uwagę, że to jest swoista mantra. To wypowiada ten jeden z naukowców, kiedy się zaczyna cała, a, cały atak sprzątaczek na bazę po prostu yy, naukowców, e, ale to słyszymy w momencie, kiedy renifery, czy, czy no chyba to były renifery, rzucają się w przepaść, tak. to słyszy nawaro wielokrotnie, jako taki zaśpiew gdzieś tam dochodzący z niebytu. Mamy te przejścia do tego świata innego i to można by znów brać pod uwagę, że być może to Nawaro, nie wiem, ma jakieś wizje, ale nie, bo ona w tych wizjach przecież spotyka synka Danvers, widzi białego misia i tak dalej, i tak dalej. I mnie ten rozkrok mierzi, bo to powinno być albo zrobione właśnie w takim kluczu, jak do tego to podszedł w pierwszym sezonie, bo przecież ja przypomnę, że Pierwszy sezon, jego finał, spotkał się z dużą krytyką właśnie dlatego, że to rozwiązał to wszystko w kluczu totalnie realistycznym. No nagle się okazywało przecież to, co się okazywało i to wszystko miało zakorzenienie w ludziach, w ich czynach, uh -huh. w ich działaniach. nie? I to wkurzyło przecież bardzo wielu ludzi, którzy liczyli na to, że my tam dostaniemy, nie wiem, prawie że potwory z Lovecrafta pewnie, <grym> a tego nie dostaliśmy. A Lopez y, chciała zrobić horror... Tylko no, wycofała się w pół kroku, nie? bo albo powinna właśnie nam zaserwować horror pełną gębą i, i nie wiem, pokazać właśnie, wykorzystać coś z inuickich mitów, bo aż się o to prosiło, mhm. a, a, a nie, że dostajemy właśnie tutaj takie szczucie tym horrorem, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że za wszystko odpowiada gang sprzątaczek, no... <laughs> Ta, ta mantra to jest w ogóle znowu takie powierzchowne, przynajmniej ja to tak odczytywałam, takie postrzeganie właśnie tej natury, nie? Że, nie wiem, matka natura pochłonie te biedne renifery, matka natura, jeżeli zdecyduje, to pochłonie też tych naukowców na koniec, prawda? W końcu jest takie zawieszenie, o którym mówią te nasze sprzątaczki, że no nie wiadomo, wrócić, co tak nie? naprawdę się stało, prawda? <grych> Dokładnie. W ogóle ja mam wrażenie, że Lopez, Krenkowicz, trochę taki horror dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią horrory, czyli no w zasadzie najgorsze, co może być. W ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja miałam trochę wrażenie w finale, że te aspekty horrorowe posłużyły Lopez tylko i wyłącznie po to, żeby nas złapać w takim miejscu, wiecie, ha, wy myśleliście, że będzie zakończenie paranormalne, a ja zaserwowałam wam zakończenie realistyczne, więc to trochę było, mimo, znaczy trochę, nawet bardzo instrumentalne potraktowanie całej tej warstwy horrorowej, która tak naprawdę bez której tak naprawdę ten sezon mógłby się Obyć i bez straty dla jakości, a wręcz zyskałby na jakości w moim odczuciu i to się właśnie też świetnie odnosi do tego, co Jerry powiedziałeś o pierwszym sezonie. Tamte te aspekty jakieś takie nadnaturalne, weirdowe, tak jak to ładnie nazwałeś, były narzędziem, które jakoś nam ten świat opowiadało, prawda? To nie było takie gdzieś tam doklejone na siłę, czy, czy doklejone w formie jakiegoś efekciarstwa właśnie. Ciekawi mnie to, co mówisz o reakcjach na finał, bo ja detektywa oglądałam już, już po latach wszystkie trzy sezony naraz i z zakończeniem miałam jakieś tam problemy, ale nie, nie na tej zasadzie, że gdzieś tam mnie mierził ten realizm, więc, więc to jest akurat ciekawe, że, że takie to reakcje wzbudziło i generalnie zgadzam się tutaj z tym, co powiedziałeś, że twórczyni powinna obrać jakąś jedną konkretną drogę, a nie trochę rzucać te efektowne cytaty dla fanów horroru, którzy się dali złapać zwiastunowi, który obiecywał takie, a nie świat, ale potem jednak nam zaserwowała taki no, perfitny jakiś dydaktyzm wręcz, właśnie przez to co chyba Ty Aga mówiłaś, czyli to odhaczanie takich palących kwestii. I no nie kleiło mi się to zupełnie. Ja myślę, że nawet może nie miałabym nic przeciwko temu, żeby to było w jakimś rozkroku między tak, to jest naturalne, nie, to nie jest naturalne. Gdyby nie ta, że to wszystko jest tak strasznie banalnie rozwiązane. To jest to po prostu każdy w zasadzie motyw, yy, który teraz mi przychodzi do głowy, to jest po prostu coś, co było już wielokrotnie wykorzystywane w takiej czy innej taki czy inny sposób. Nawet ten gang sprzątaczek, to też naprawdę ono w ogóle tak przedstawiło, jakby wymyśliła nie wiadomo co oryginalnego. No Przecież dokładnie. w każdym filmie sensacyjnym jest motyw, że ktoś wchodzi do jakiegoś budynku przebrany za sprzątacza, albo, nie wiem, hydraulika, albo, albo śmieciarza, czy cokolwiek. Jakby to, to jest już też strasznie oklepane. Więc, więc myślę, że Dużo tych zarzutów by zniknęło, gdyby po prostu to nie było takie banalne. Jakby na, na każdym prawie poziomie. W takich szczegółach. Powiedzmy, każdy wątek praktycznie ma jakiś, jakiś banał gdzieś. Może poza... Te... Przyznaję, że jedna scena na mnie zrobiła wrażenie, em, kiedy em, ginie Hank. Uh -huh. To było faktycznie... To, to było... Dla mnie w zasadzie kulminacyjny moment e, tego serialu. Znaczy, w tym sensie, że jakby potem dla mnie już reszta nie istnieje, bo to był. E, to był taki. Jakby wiele rzeczy się wydarzyło, które do, doprowadziły do tego momentu. I, i to byłoby w sumie. To byłoby dobre zakończenie w pewnym sensie. Gdyby, Dobra, może nie, ale chodzi mi o to, że jakby to była kulminacja emocji we mnie. O, to by, chyba dobrze o, o, opisuje to, e, to czym dla mnie jest ta scena w tym serialu. No, jak jeszcze oceniacie te wątki e, obyczajowe? No bo tak jak e, też wcześniej wspomniałem, no w zasadzie nasza dwójka głównych bohaterek, czyli i Dan i Navarro, to są postacie z jakąś tam pogmatwaną, tragiczną przeszłością, bo się dowiadujemy, że Danvers straciła synka w wypadku, do którego jeszcze, tak jak ja to zrozumiałem, to doprowadziła pewnie. Z drugiej strony mamy Navarro, która jest w zasadzie no naznaczona rodzinnym nie wiem, szaleństwem, tak chyba był to można ująć. No i widzimy przemiany tych, tych bohaterek, kiedy one muszą się w pewien sposób z tymi swoimi traumami pogodzić. No i mamy też w finale te, ten taki sielski obrazek, kiedy, no właśnie, czy duch Nawarro y, siedzi na ganku Danvers, czy to jednak mamy y, y, po prostu fe, feministyczny team-up na koniec i, i, i dwie pogodzone bohaterki, które gdzieś tam żyją sobie na krańcu świata. Rany, ja z tą warstwą obyczajową to chyba miałam największy problem no, z wielu różnych względów. Ja w ogóle mam wrażenie, że nic nie stracilibyśmy, gdybyśmy obejrzeli pierwszy, drugi odcinek i potem finał i historia byłaby <śmiech> zupełnie zrozumiała. Ty Aga chyba mówiłaś odnośnie dialogów przedtem, że, że postaci ciągle mówią to samo w zasadzie I, i trochę ja miałam tak z tymi wątkami obyczajowymi. Miałam wrażenie, że oglądamy praktycznie cały czas to samo, tą samą scenę z jakimiś tam drobnymi zmianami i miałam takie wrażenie, że, że, że trochę to zmierza donikąd, że, że, że nie czuję tutaj jakiegoś rozwijania tych wątków, że one są tylko po to, żeby były, żeby w jakiś tam sposób właśnie zapchać te trzy te odcinki, czy tam cztery, na które Lopez nie miała za bardzo pomysłu. No i te wątki trochę też tak służą jakimś tak, takim dziwnym, stereotypowym kliszom, no nie wiem, nawet postać Hanka, no tutaj. Y Twardy ojciec, twardy glina, którego narzeczona z internetu olewa i, i w ogóle upokośmy go tym, a, a, a tak naprawdę no, nie mam zielonego pojęcia po, po co ten wątek w tym serialu był i po co był rozciągnięty do, do takiej formy, więc no nie wiem, nie wiem mam, mam jakieś takie bardzo, bardzo mieszane uczucia, mówiąc delikatnie. Przez to, jak, jak były prowadzone i w ogóle jak gdzieś tam zaburzały tempo tego serialu. Może tak to i my, bo w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że my jakby nie śledzimy jakieś tam sprawy kryminalnej czy jakiegoś tam wątku kryminalnego, tylko właśnie te jakieś dziwne, obyczajowe przepychanki. No, ale Najciekawsze... Co w tym serialu było, no to właśnie gdzieś tam próby e, obserwowania tych gdzieś tam tarć na, na linii właśnie e, rdzenna ludność i, i ta kopalnia, więc no, pf, dla mnie to była e, chyba najgorsza, e, najgorszy aspekt e, tego sezonu. Ale, ale te, wątki, te wątki obyczajowe to znowu są rzeczy, które zostały zrealizowane w banalny sposób. Tak, jest, jest, jest tak. wątek tej kopalni i, i, i, i tego, tych chorób i poronień, które się dzieją w tej społeczności rdzennej I, i to jest sprowadzone do wątku zbuntowanej nastolatki, która z dnia na dzień w ogóle odkrywa swoją tak jest. kulturę i widać po prostu na pierwszy rzut oka, że to służy wyłącznie temu, żeby się zbuntować przeciwko matce, a wszystkie w ogóle ich dialogi były takie puste. Znaczy, te postaci w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Mnie to tak mierziło, że tak. one rzucają jakieś w powietrze dwa, trzy zdania i wychodzą. Albo jedna wychodzi, albo Dokładnie. druga wychodzi. Tak. I to, to jest bez sensu po prostu, nie? Dokładnie tak. One w żadnym Z momencie. Z matką, gliniarą się nie dogadasz, słuchaj. Nie ma no. szans. I miałam <śmiech> wrażenie, że, że mam ochotę powiedzieć za tę danwers tej córce, nie? I czemu ona tego nie powiedziała? Nie lubię, jak tak się dzieje w filmach, kiedy jakby oczywiste rzeczy nie zostają powiedziane wyłącznie po to, żeby wątek trwał dalej. No, tak, to powiedziałam. Bo to było. Tyle. Nie, dlaczego? ale to jest totalnie, totalnie się z tym zgadzam, bo tutaj wiele rzeczy dzieje się tylko po to, żeby fabuła kręciła się dalej I, i to jest właśnie najgorsze, co może być, tym bardziej, gdy mamy do czynienia z jakąś tam historią, która operuje jakimś tam aspektem nadnaturalnym, bo jakby ten aspekt nadnaturalny dodatkowo gdzieś tam grzebie te te, te wątki obyczajowe, które są pisane w taki, a nie inny sposób. No i kurczę, niby sześć odcinków, niby, niby nie dużo, a dzieje się w nich na pierwszy rzut oka bardzo dużo. Ale tak naprawdę nic z tego nie wynika, więc to jest no, chyba najlepszy dowód na to, że gdzieś tam tutaj scenopisarstwo mocno leży, taka anegdota z mojego oglądania, gdzieś tam po trzecim odcinku, czekając na czwarty, zaczęliśmy z chłopakiem oglądać Zadzwoń do Sola i wkręciliśmy się na takim poziomie, że, że mój partner już nie chciał ze mną wracać do kolejnych odcinków <laughs> Detektywa, bo po prostu przepaść między pisaniem jednej historii, a drugiej była dla niego za duża. Dla mnie to jest właśnie też klucz, nie? że mamy sześć odcinków, niby niedużo i też cały czas podkreślamy, że one są niby upchane różnymi wydarzeniami, ale właśnie z drugiej strony ja miałem momentami wrażenie, że tutaj to, to Aga, ja nie mogłem tego ugryźć, a ty to w sumie nazwałaś, że tu się pewne rzeczy dzieją tylko i wyłącznie po to, żeby się ta historia kręciła dalej, że właśnie albo nie mamy jakiegoś dialogu, albo coś jest pominięte, albo jest jakaś nieciągłość, bo tutaj jest dużo takich rzeczy, nie wiem, mamy wątek zaginionego gościa, niby go szukają, a nagle, nie wiem, na półtora odcinka ten wątek znika, tylko i wyłącznie po to, żeby one się nagle pojawiły na tej opuszczonej jakiejś maszynie tam naftowej, czy kopalnianej, gdzie ja w tym momencie się za głowę złapałem i mówię, no kurde, to jest przecież pustkowie, nie? No to jest pierwsze miejsce, gdzie powinni sprawdzić, czy gość, który zaginął na lodzie się nie znalazł, no bo, no bo wiecie no na logikę, nie? No, gdzie może uciec facet, który, który ma y, Arktykę wokół siebie nie? Y, y, wątek jaskin, nie, gdzie też mamy podbudowywane całą historię, że mamy jaskinie i y, z jednej strony mamy cały odcinek na tego y, niemieckiego inżyniera, który gdzieś tam w tych jaskiniach pracował i który jest robiona wielka tajemnica i który ma doprowadzić nasze bohaterki do tych jaskin, y, do jaskin które odcinek wcześniej bodajże ten inny naukowiec w powtórzonym 150 teraz żarcie o tym, że Danvers oczywiście go zaliczyła, im pokazuje palcem na mapie, gdzie są te jaskinie jak można do nich wejść. Nie? I, i to, to, jest, to jest właśnie trochę tak, że ja miałem w wielu momentach uczucie, że to się wszystko tak kręci w miejscu, bez jakiejś ciągłości, tak z jest. przeskokami pomiędzy scenami, gdzie nie do końca ta ciągłość była zachowana, no także w sumie ja tak mówiłem po zakończeniu sezonu, że gdyby oderwać to, odrzeć to z tych wszystkich nawiązań do jedynki z tej warstwy nadnaturalnej, to, to to jest w sumie jakoś tam ok kryminał, gdyby po prostu to traktować jako osobny sezon. Ale tak jak teraz rozmawiamy, to mam wrażenie, że moja ocena jeszcze spadła niestety w Krainy Nocy. Nie ma tutaj w ogóle nic do odratowania. No właśnie, to jest chyba klucz do odbioru tego sezonu, chyba nawet bardziej niż, niż do poprzednich, o, o czym Taga mówiłaś, że najlepiej oglądać je jako gdzieś tam osobne, osobne seriale. I tutaj to jest chyba jeszcze bardziej konieczne, bo tak, Lopez z jednej strony stara się tak bardzo nakręcić coś innego niż lato, ale z drugiej strony cały czas uśmiecha się do, do, tej, do tego pierwszego sezonu, cały czas go cytuję. O, przepraszam, trzy, trzy, trzymaj myśl, trzymaj myśl, bo jeszcze to z kolei muszę mówić Dobra. powiedzieć, bo też chciałem jeszcze to, to mm -hmm. powiedzieć, a będziemy kończyć, żeby mi nie uciekło. Mnie rozwaliło pod tym kątem, jak nasz naukowiec z finału dosłownie cytuje ten słynny to. dialog o czasie jako po prostu powracającym y, y, kole, bo po prostu ja w tym momencie się złapałem za głowę i sobie tak pomyślałem, że matko Isa Lopez no, oglądała ten pierwszy sezon, wiedziała, że to jest kultowa scena, ale nic kompletnie z niej nie zrozumiała. Tak jest. Bo to tak totalnie nie ma sensu, że on to mówi w tym momencie. To jest tylko i wyłącznie znów nawiązanie dla nawiązania, bo to jest tak oderwane znaczeniowo tak od, od tego, jakie właśnie to konkretne zdanie w tym konkretnym momencie wypowiedziane przez Rasta Kola, miało po prostu kluczowe znaczenie dla, dla odbioru tak też fabuły z jedynki. Nie? Tak jest. I, i już tak kończąc myśl, to jeszcze tylko powiem, że ten sezon tak m, ostatecznie wygląda dla mnie trochę jak wiecie, takie m, babskie wersje m, męskich filmów, tak to nazwijmy, czyli nie wiem, e, kobiety... Ghostbusters, po, tak? tak e, Ocean's Eleven, czy, czy, czy jak tak, to tam I, było? i, i, i wiecie, i, i to jest dla mnie forma jakiegoś takiego umniejszenia właśnie kobietom na zasadzie, no dajmy kobiety w, w, w rolę, nie wiem, jakiś Wcześniej zagrane przez facetów, ponieważ kobiety nie, są na, nie mają na tyle mocnej pozycji, żeby gdzieś tam wykreować swoją własną franczyzę, swoją własną historię. No ale wiecie, tutaj Lopez miała o tyle ułatwione zadanie, że przecież w ostatnim czasie pojawiło się masa seriali z kobietami detektywkami w rolach głównych, więc to nie było coś, co było skazane na porażkę czy na ryzyko, wiecie, wykreowanie zupełnie osobnej historii, o zupełnie jakby osobnych detektywkach, no ale trochę jakby Lopez nie wierzyła w to, że to by się mogło udać, dlatego się właśnie podczepiła pod tą e, franczyzę wykrowaną przez tego strasznego Nika Pizolato. No i w tym, tym samym trochę umniejszyła mimo wszystko tym swoim bohaterkom. Bo wiecie, tak jakby nie do końca wierzyła, że to się uda, to przedsięwzięcie, gdyby, jeżeli nie będzie podpięte pod, pod tą markę True Detective. A no jakby najczęstsze reakcje mogą dowodzić temu, że, że, że no, stałoby się dokładnie inaczej, bo pewnie wiele osób spojrzałoby na ten serial bardziej przychylnie, gdyby to była jakby zupełnie osobna, zamknięta historia. Ja. Tak, ja, ja mogę tylko dodać, się zgadzam. <grafy> ja już powiedziałam wszystko, co najgorsze o tym serialu i no nie wiem, no mam ochotę tak jak ostatnio, jak nagrywaliśmy z Jerem o książce Roztrzana Kraina, Carol Johnson, to wtedy mówiłam, że mam ochotę do tej beczki miodu dodać łyżeczkę dziegciu, tak teraz trochę mam odwrotnie, żeby tak ureczkę miodu tam wcisnąć. <grafy> Więc powtórzę się tylko, że są momenty, kiedy ten serial jest naprawdę ładny. Taki, taki niepokojąco uh -huh. ładny. E, I są motywy. W ogóle, masz tą postać Rose, genialnie zagrana postać Rose, e, jest naprawdę fajna. Mm, I już się gryzę w język i nie dodam, że pod podmiotnymi względami nie miała sensu, ale jakby... Nie byłem tego. <głosy> <głosy> jakby są momenty i i no i w sumie tyle. No to dobra, to, to e, jak już udało się wykrzesać coś też pozytywnego <laughs> o tym sezonie, to myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą dyskusję. Dzięki wielkie. Dzięki i do następnego. Tak, i do następnego razu, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Hej, hej. You